Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 28 kwietnia minęła 11. Agnieszka Drost. Zapraszam na serwis Trójki. Posłowie uczcili minutą ciszy pamięć zmarłego posła Lewicy Łukasza Litewki. Korespondentka Polskiego Rady dotarła do czarnej listy organizacji odpowiedzialnych za rusyfikację ukraińskich dzieci. W czerwcu mamy poznać decyzję o włączeniu do systemu kaucyjnego tzw. małpek. Ruszyło posiedzenie Sejmu. Na początku posłowie uczcili minutą ciszy pamięć zmarłego posła Libicy Łukasza Litewki. Był człowiekiem o ogromnej wrażliwości na krzywdę ludzi i zwierząt, nigdy nie przechodził obojętnie wobec potrzebujących pomocy, powiedział marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Jutro w Sosnowcu pogrzeb Łukasza Litewki. Marszałek przed obradami Sejmu powiedział, że w pogrzebie przewidywany jest udział prezydenta Nawrockiego i premiera Tuska, ale jak zaznaczył nie jest to ostateczne stwierdzenie dodał, że z powodu tej uroczystości zostanie zmieniona organizacja pracy Sejmu. Przenieśliśmy wszystkie głosowania. W związku z tym każdy z posłów i posłanek, którzy by chcieli wziąć udział w tej smutnej uroczystości, będzie miał zapewnioną zarówno pomoc w dostaniu się na to miejsce, jak i powrotu, ale jednocześnie posiedzenie Sejmu będzie trwało, bo po prostu są sprawy do załatwienia. Łukasz Litewka zginął potrącony przez samochód, gdy jechał rowerem. W tej sprawie trwa śledztwo. Ponad 20 osób i organizacji odpowiedzialnych za indoktrynację i rusyfikację ukraińskich dzieci ma być objętych sankcjami. Brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka widziała czarną listę, która jest na razie tajna i która ma wkrótce być przyjęta przez państwa członkowskie. Unia Europejska chce objąć sankcjami osoby działające w obozach reedukacyjnych indoktrynujących ukraińskie dzieci, które zostały porwane z terenów okupowanych. W tych obozach prowadzone są też szkolenia wojskowe. Czerwony Goździk, Wojownik, Smena to tylko niektóre z nich. Osoby działające w takich obozach, a także przedstawiciele marionetkowych władz mianowanych przez rosyjskich okupantów mają trafić na czarną unijną listę. Podobnie jak osoby z różnych rejonów Rosji zajmujące się nieletnimi. Za wynaradawianie ukraińskich dzieci i ich indoktrynację sankcjami został objęty dwa lata temu ośrodek Artek na okupowanym Krymie. To legendarny ośrodek kolonijny chluba ZSRR, a dziś wsparcie dla rosyjskiej napaści. Ze Strasburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Stołeczna Policja wyjaśnia okoliczności nocnego pożaru dzikiego składowiska na warszawskim Targówku. Strażacy po przybyciu na miejsce zastali kilka ognisk ognia oddalonych od siebie, co utrudniało akcję, mówi Paulina Onyszko z komenderionowej policji. Z pierwszych ustaleni wynika, że w czterech miejscach pojawiły się zażywia ognia, zostały spalone śniegi. Na dzisiaj zaplanowaliśmy czynności z biegiem zakresu pożarnictwa. A w akcji gaśniczej wzięło udział 9 zastępów Straży Pożarnej. Włączenie do systemu kałcyjnego tzw. małpek zajmie około dwóch lat. Wiceministra Klimatu i Środowiska Anita Sowińska powiedziała, że decyzje w, te w sprawie rozszerzenia systemu zostaną podjęte około czerwca. Ja osobiście jestem za tym, żeby włączyć szkło jednorazowe do systemu kaucyjnego, bo jesteśmy niestety, ale zaśmieceni przede wszystkim małpkami, ale nie tylko. Wdrożenie szkła jednorazowego to jest wielka logistyczna zmiana i na to potrzebny jest czas. Wprowadzenie kolejnych typów opakowań do systemu kaucyjnego wymaga zmiany ustawy. Bez wpadek i bez przełomu, tak brytyjskie media podsumowują pierwszy dzień wizyty króla Karola III i królowej Kamilii w Stanach Zjednoczonych. W komentarzach dominuje jeden wniosek. To ostrożna dyplomacja i próba utrzymania relacji, które dziś nie należą do najłatwiejszych. W komentarzach brytyjskich mediów dominuje stwierdzenie, że rola monarchy ma dziś przede wszystkim wymiar symboliczny. The Guardian pisze o próbie łagodzenia napięć między Londynem a Waszyngtonem i zaznacza, że król Karol III nie ma narzędzi, aby wpływać na decyzje polityczne. Jego obecność ma raczej tonować atmosferę i podtrzymywać kontakt między sojusznikami. Inny akcent pojawia się w The Daily Telegraph. Gazeta zwraca uwagę na znaczenie osobistych relacji i doświadczenia króla Karola III. Według komentatorów takie wizyty budują zaufanie, które w dłuższej perspektywie może Mieć znaczenie dla współpracy między państwami. Kulisy wizyty opisuje Daily Mail. Dziennik podkreśla, że wszystkie punkty programu wizyty zostały dokładnie zaplanowane. Ograniczono dostęp mediów, skrócono część wystąpień i zadbano o to, aby nie doszło do sytuacji trudnych do kontrolowania. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl na północy, północnym wschodzie i w centrum pojawią się chmury, z których może popadać słaby deszcz, a w Suwałkach deszcz ze śniegiem. Tam dziś najchłodniej maksymalnie 7 stopni, najcieplej na zachodzie do 15. Zapraszamy do reklamy.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 Jakie plany na majówkę? Wielkie grillowanie? A może rodzinna impreza? Cokolwiek planujesz, wszystko znajdziesz na Allegro. Zamów teraz i spędź ten czas przyjemnie. Jak majówka ze smakiem, to Allegro. Moja babcia jest w naprawdę dobrej cyfrowej formie. Na początku było ciężko, ale zaczęła ćwiczyć.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 na przecenach XXL naprawdę dużo. Ha, i nie ma lipy. Hej, to był mój tekst. Przeceny XXL w MediaExpert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, Kulet Ambilight, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedne 3999 zł. Z kodem rabatowym, taniej, o 600 zł. MediaExpert. No i nie ma lipy, no. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęło 11.07. Porozmawiajmy. 22 i 7 trójek. 28 kwietnia, czyli dziś, obchodzimy Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. Równolegle Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Przy Pracy i Chorób Zawodowych. Więc mamy dziś dobry dzień, żeby przypomnieć, że bezpieczeństwo w pracy zaczyna się na długo przed wypadkiem. Od organizacji, od procedur, szkoleń, nadzoru, ale też naszych codziennych nawyków ale tych dobrych i tych naprawdę realizowanych, a nie tylko podpisanych na papierze. W samym 2025 roku w Polsce odnotowano 189 wypadków śmiertelnych i 486 ciężkich w pracy. Więc setki sytuacji, w których praca skończyła się śmiercią albo trwałym uszczerbkiem na zdrowiu. BHP bywa w Polsce traktowane dwojako. Oficjalnie to jest fundament bezpiecznej pracy, a nieoficjalnie przykry obowiązek, szkolenie do przeklikania i ten kask założony dopiero podczas kontroli, albo ta instrukcja, której nikt nie czyta, dopóki się coś nie wydarzy. Dziś w porozmawiajmy, pytamy więc wprost, czy naprawdę stosujemy zasady BHP, czy tylko... Udajemy, że je stosujemy. Przy mikrofonie Anna Kowalczyk, audycję przygotowała Hanna Dołęgowska, realizuje Michał Jakubik, a Państwa telefony pod numerem 22 i 7 odbiera Piotr Łodej. Zaczę, zaczęłam, zacznijmy my wszyscy tę rozmowę od wysłuchania eksperta do spraw bezpieczeństwa i, i higieny pracy. Macieja Szmyda, związanego z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy, zapytałam, czy coś się w Polsce pod tym względem zmienia. Biorąc pod uwagę królową nauk statystykę, mogłoby się okazać, że jest coraz lepiej. To znaczy bezpieczeństwo pracy w naszym kraju się poprawia. No Poprawia się niedostatecznie szybko. To wynika z różnych czynników, z naszego postrzegania bezpieczeństwa i higieny pracy, ze skostniałych przepisów, które wymagają nudnych szkoleń, nudnego przygotowania pracownika do wykonywania czynności zawodowych, z niezrozumienia zagrożeń, z braku takiej obiektywnej oceny tego, co może się wydarzyć. Takiej beztroski i udawania, że mnie ten problem nie dotyczy nie potrafimy nadal ocenić w sposób prawidłowy gdzie jest granica dopuszczalnego ryzyka, gdzie to ryzyko jest jeszcze dopuszczalne, czyli mówiąc normalnym językiem zdrowy rozsądek. Relatywnie największą poprawę można zobaczyć w przemyśle, gdzie występują maszyny ze względu na to, że poprzez przepisy i wymagania unijne te maszyny są coraz bardziej bezpieczne i one są wykonane w taki sposób, że nawet przy takiej ingerencji pracownika z chęci ominięcia zabezpieczeń jest to bardzo często niemożliwe albo, albo bardzo trudne. Natomiast no, występują ciągle w Polsce i będą występowały przez jeszcze wiele lat prace fizyczne. Takim dobrym przykładem jest budownictwo. Po pierwsze największym zagrożeniem w budownictwie jest upadek z wysokości. Przy czym ten upadek z wysokości to nie jest to, co sobie najczęściej wszyscy wyobrażamy, czyli pracownik pracujący na dachu jakiegoś wieżowca 30 metrów nad ziemią, bo tam wszyscy przestrzegają zasad bezpieczeństwa, może nie przepisów, ale zasad. Problem stanowią te niewielkie wysokości, 2-3 metrowe, gdzie pracownicy nie obawiają się tej wysokości, uważają, że nic takiego się nie wydarzy, a skutki tych wypadków są często to tragiczne. Mało tego, przy tych niewielkich wysokościach pracownicy pozwalają sobie na niestosowanie niektórych środków, które niewiele przyniosą przy upadku z wysokości 30 metrów, jak na przykład hełm ochronny, ale już przy upadku z 2 metrów ten hełm ochronny często ratuje życie. I co Państwo sądzą? Czy naprawdę stosujemy zasady BHP, czy tylko udajemy, że je stosujemy? A może mają Państwo jakieś opowieści ze swoich kursów BHP dzisiejszych 22 i 7 trójek. Porozmawiajmy małpa Radio.pl oraz nasz Facebook. Czekają na Państwa głosy i opowieści, a z nami jest już Pan Arkady. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie redaktorko, najważniejszy jest zdrowy rozsądek, że tak się wyrażę i z przekąsem. Ale tak naprawdę Pan ekspert miał rację. Po prostu my mamy mieć nie tylko w mięśniach ale też w głowie, gdzie też są jakieś tam y, y, y, y, zaczątki naszego myślenia o tym, żeby dbać o siebie. I no o ale ten opiniach. zdrowy rozsądek dla każdego y, wygląda chyba trochę inaczej. Czy zatem może przepisy powinny nas dyscyplinować i, i, i ich przestrzeganie to jest po prostu żelazna recepta na to, żeby nic się nie stało? Czy jednak zdaje się pan na własny ogląd sytuacji i swoich współpracowników? W głowie, co jest w nas i to przenosimy na to, co robimy. To jest moje zdanie. Bardzo dziękuję Zania. z nami jest pani Zuzanna Sandomierza ze swoją opowieścią o kursie BHP. Tak. Dzień, dzień, dobry. Dobry, pani, dzień dobry pani redaktor, dzień dobry panie ekspercie. Pracowałam wiele lat w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie i przeszliśmy od pierwszych dni długie, yy, głębokie, zmudne szkolenie. Wydawałoby się, że ach, co to, to teatr, proszę Państwa, trzeba było się tak poruszać, żeby nie stwarzać problemów, ale żeby jednocześnie móc pracować i było to restrykcyjnie wymagane, mianowicie. Między sobą, jako pracownicy odczułam, że starsi starzem zwracali uwagi, e, uwagę nie wolno tędy chodzić, nie wolno tam iść, e, tak nie można, tą windą to nie. No proszę sobie wyobrazić, że po to, żeby to oglądać na scenie, co było, to ta cała maszyneria. Była bardzo dobrze ubezpieczona, jeśli chodzi o bezpieczeństwo pracy. Ale Pozdrawiam. też z tego, co Pani mówi, nawyki tych, którzy ją obsługiwali, to wydaje się najważniejsze. To BHP stosowane, a nie tylko zapisane w przepisach. Pan Jacek z Kielc dołącza do naszej rozmowy. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałem opowiedzieć taką krótką historię mojego kolegi, który odbył w piątek szkolenie z BHP, standardowe, typiczne szkolenia, zawodowe, oczywiście nuda, nuda, nuda w cudzysłowie, dużo, dużo dobrych wiadomości, sobotę, dzień po tym szkoleniu miał wypadek motocyklowy, Wylądował w rowie i leżąc po tym upadku, przypomniał sobie, to było dzień wcześniej jak opowiadał, że po prostu nie wolno wstawać. Po upadku z wysokości czy tego typu historii nie wolno wstawać, trzeba poczekać na pomoc. Jak przyjechał pogotowie okazało się, że ma pęknięte trzy kręgi w kręgosłupie. Gdyby wstał byłoby już po nim. W związku z powyższym to nie tylko nam pomagają te szkolenia w pracy, ale one się przekładają też na życie nasze prywatne. Tak, jak bardzo, najbardziej. bardzo dziękuję Panie Jacku za tę niezwykle, myślę, obrazową i pouczającą y, historię. Serdeczne pozdrowienia i życzenia zdrowia dla Pana y, kolegi. 22 i 7 trójek, porozmawiajmy małpopolskie Radio.pl i Facebook. Trójki czekają na Państwa głosy i historie o szkoleniach BHP i o bezpieczeństwie i higienie w Państwa miejscach pracy. 22 i 7 trójek. Czy stosujemy zasady BHP, czy tylko udajemy, że je stosujemy? Pytamy dziś w audycji, porozmawiajmy, a z nami jest już pan Bogusław Storunia, który szkoli w tej dziedzinie. Dzień dobry. Dzień dobry, Bogusław Kowalski. Ja jestem y, specjalistą do spraw BHP, ale też biegłym sądowym i zajmuję się... To się pan głównie... naoglądał i nasłuchał. Tak, głównie wypadkami z wysokości, również przy pracach na wysokości, ale też w parkach linowych na ściankach spinaczkowych, czy też w górach, w skałkach. Natomiast wracając do prac na wysokości, to tak jak powiedział pan ekspert. Y, niestety jest tutaj bardzo niska świadomość szczególnie na budowach, bo to jest, to jest chyba największe źródło właśnie takich wypadków. Potwierdzam właśnie... według najnowszych danych GUS-u, najwięcej wypadków, no, zwłaszcza śmiertelnych zdarzyło się w ostatnim raportowanym roku, czyli 24 w budownictwie 49 osób zginęło na budowach wtedy. Powiedzieć to to, że jakby pracodawcy nie mają świadomości, że środki ochrony indywidualnej stanowią system. Więc założenie kasku w pracy na wysokości, czy założenie uprzęży, która ma powstrzymywać przed skutkami upadku, to nie jest rozwiązanie problemu, jeżeli pracownik nie jest gdzieś zabezpieczony, czy to siatkami, czy czy w postaci jakiegoś systemu e, linowego, gdzie ma, jest dopięty do jakiegoś systemu linowego poprzez jakieś amortyzatory. W związku z czym chodzenie po dachu, czy gdzieś na wysokości, tylko będąc ubranym, to jest mniej więcej taka sytuacja, jak zapięcie pasów, które nie są przyczepione do, do fotela samochodowego. Po prostu te pasy są, ale one niczemu nie służą. I niestety, e, tę świadomość, tak niską świadomość mają również specjaliści do spraw BHP właśnie na takich budowach, szczególnie na małych budowach i, i, i to jest taka bolączka, no co po prostu się odzwierciedla później w, w liczbie wypadów. A z Pana praktyki na ile alkohol na budowach jest problemem? Bo Pani Czesia na naszym Facebooku napisała w odpowiedzi na nasze pytanie, czy stosujemy zasady BHP szczególnie budowlańcy, którzy kupują kajzerkę i małpkę. Czy to no tak, no. potwierdza Pana doświadczenie z, z, z budów i z tych spraw związanych z wypadkami? Zdarzają się, zdarzają się takie sprawy, ale szczególnie to dotyczy małych firm. Małych takich firm, które, które wchodzą na małe budowy, no bo tam, gdzie jest ta wyższa kultura pracy, gdzie jest jakiś system, są po prostu sita, które, które pozwalają na wyłapanie takich osób. Natomiast... W, małej firmie, w jaki sposób? I, i, Kontrolą i, alkomatem przed wejściem tak. na budowę? No, to, to się zdarza, po prostu nikt sobie, żaden, żada firma sobie nie pozwoli na to, żeby po pierwsze, no, żeby był wypadek, no, bo, bo to powoduje komplikacje w pracy, a później koszty, bo koszty, jakby pracownika, który, który jest na zwolnieniu, który, czy który zginął, no, to jest dla pracodawca dla pracodawcy duże obciążenie, więc, więc stosują różne sposoby. No przede wszystkim e, są to e, jakieś poranne rozmowy, odprawy, kiedy można zauważyć, czy, czy dana osoba nie jest e, pod wpływem. A dopiero po takich e, spotkaniach porannych, gdzie się ustala zakres prac, e, no, kierownik budowy czy jakiś brygadzista może stwierdzić, że może rzeczywiście tutaj coś jest nie tak i... I poprosić, no sam nie może poprosić, bo to musi wezwać policję, poprosić o, o, o, o dmuchanie walkowa. Bardzo dziękuję e, panu e, za, ten, za ten głos. Jestem ciekawa też, czy państwo spotykają się z takimi przypadkami w swoich miejscach pracy, albo gdy widzą państwo, że łamane są przepisy bezpieczeństwa, czy państwo to zgłaszają, czy jednak dla świętego spokoju odwracają wzrok. Z nami jest już długo, czeka na swoją kolej pani Ewa z Podkarpacia. Dzień dobry dziękuję za cierpliwość. Yy, dzień dobry. Mi przyszło do głowy coś takiego. Kobiety często pracują w domu jako gospodynie domowe. Fakt, że to praca niedoceniana, ale też praca ważna i niełatwa. Więc dom też jest miejscem pracy. W domu podobno zdarza się najwięcej wypadków. W związku z tym być może gospodynie domowe też powinny przejść jakieś szkolenie z BHP i może w domu też powinny wisieć jakieś instrukcje Instrukcje BHP, czy raczej, nie wiem, bezpieczeństwo w domu. Taka instrukcja, wyobrażam sobie, mogłaby być ładnie oprawiona w eleganckie ramki, albo na przykład mogłaby być w postaci makatki w kuchni. Moja A takie miała instrukcje, makatki. to nawet czasem, czasem widywałam trochę żartobliwe, ale może rzeczywiście Aha. to nie jest zły pomysł. No, wypadków e, gospodyń e, w domu e, i we własnej kuchni e, Państwowa Inspekcja Pracy i GUS nie odnotowują, ale jeśli chodzi o wypadki w domu związane z telepracą, są to w 24 roku. Zgłoszonych zostało 300 osób, którym coś podczas telepracy we własnym domu się wydarzyło. Z nami jest pan Paweł z Gdyni. Dzień dobry. Dzień dobry. Pozdrawiam wszystkich, którzy znajdują się w studio i rzeczywiście warunek jest jeden. Przestrzegać przepisów, nie unikać kursów. BHP to jest ważne i rzeczywiście tutaj jest też ważna sprawa podjęta czterech ścian domów. Faktycznie statystycznie okazało się, że wiele wypadków, zagrożeń zdarza się w czterech ścianach naszego mieszkania. Wejście do toalety, wejście do kuchni. No to jest problem. Także rzeczywiście miejmy na uwadze BHP i będzie na pewno o wiele wygodniej człowiekowi pracować, działać, bo będziemy wiedzieć, czego można, co można robić, a czego nie wolno dotykać. To jest ważne. Dziękujemy. Dziękujemy, panie Pawle i pan Maciej z Miastka dołącza do nas ze swoim kreatywnym rozwinięciem skrótu BHP. Halo, halo, czy słyszymy się? Panie halo, Karol, czy pan dobry. Karol, czy pan Maciej? Pan Karol Trzemotu. Dzień, dzień, dzień dobry, panie Karolu. Ja chciałem powiedzieć o, tak, o takiej historii, gdzie yy, nie czytamy instrukcji. Każdy z nas no, na pewno się w duchu do tego, do tego przyzna, że, że te instrukcje traktujemy niezbyt poważnie, bo nam się wydaje, że wszystko wiemy. Ale kiedyś pewna pani w Stanach Zjednoczonych włożyła do mikrofali swojego pieska. No niestety skończyło się to tragicznie, ale nie tylko dla tego psa, ale również dla firmy, która produkowała te mikrofale. Ponieważ pani po prostu wytoczyła proces w firmie i na tym procesie udowodniono, że producent tego sprzętu AGD nie umieścił w instrukcji obsługi takiej klauzuli, że do mikrofani nie wolno wkładać e, organizmów żywych. No jakaś Także... zupełnie nieprawdopodobna i makabryczna e, historia. Pan Andrzej Z Jasła dołącza do nas jeszcze tak, ze swoim dziękuję. głosem. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę Panią, chciałem się zapytać, ile może pracować lekarz na szpitalu? To jest bardzo dobre pytanie. Oficjalnie chyba dyżury są nawet 48-godzinne dopuszczalne, prawda? Teraz tak. Proszę mi powiedzieć, na jakiej to podstawie, proszę, pana, proszę Panią, może tak lekarz pracować tyle godzin? Dobre pytanie. Zna Pan na nie odpowiedź? Proszę panią, ja byłem w Ameryce, nie ma takiego czegoś. Jest wszystkie podzielone na 8 godzin. I każdy lekarz przychodzi po 8 godzinach pracy zmienia się po prostu co 8 godzin. Bardzo dziękujemy za ten wątek jeszcze o takiej specyficznej pracy lekarzy, którzy no, teoretycznie nie pracują fizycznie, ale praktycznie rzeczywiście często bardzo długo są na nogach i angażują całe ciało w swoją pracę. Rozmawiałam również z naszym ekspertem. Wrócimy jeszcze do tego. Tymczasem pan Maciej z miastka wrócił do nas. Cieszymy się Dzień bardzo. Dobry. Dzień dobry. Witam, witam ponownie. E, chodziło mi o skrót BHP, bo e, niektórzy go rozwijają w ten sposób, że bezpieczeństwo hamuje pracę. I to się w wielu przypadkach niestety e, sprawdza, tak powiem, w praktyce, bo e, zakłada kłada krojów ochronnych i tak dalej... Przyczynia się tego, że czasu na wykonanie faktycznej pracy jest dużo mniej. Ja no ale właśnie przypadek... czy to hamowanie to jest rzeczywiście taki kłopot w sytuacji, w której do wygrania no właśnie, jest bezpieczeństwo? No to trzeba tutaj przemyśleć tą sprawę, bo ja miałem na własnej skórze taki przypadek, że. E, Zakładałem generalnie okulary na przykład do cięcia elementów metalowych, ale w pewnym momencie stwierdziłem, a to tylko jedno małe cięcie, jeden mały pręcik, po co mi to? No i przy tym małym pręciku opiłek wpadł mi do oka, na szczęście nie by było się to niczym złym, ale od tego czasu stwierdziłem, że nie, każde nie małe czy duże cięcie muszą być okulary, mus muszą być nauszniki, żeby chronić słuch, i od tego czasu, za każdym razem, w ten sposób to traktuję. Ale trzeba się nauczyć czasami na własnej skórze. No, obyśmy się jak najczęściej uczyli na cudzych błędach, a nie na własnych. Bardzo, bardzo dziękuję panie Macieju. I wracamy do naszego eksperta Macieja Szmyta, prezesa Polskiej Izby Bezpieczeństwa Pracy na Wysokości, którego zapytałam też o inne, mniej oczywiste ryzyka, na jakie trafiamy czasem w naszych miejscach pracy, które no nie zawsze są budową przecież. Tempo pracy, czas pracy, wymagania tej pracy powodują, że bezpieczeństwo pracy jest ostatnim elementem, o którym się myśli i o którym się pamięta. No jeśli chodzi o te zagrożenia takie mniej oczywiste, bo te, o których mówiłem do tej pory, to są zagrożenia oczywiste. Ktoś spada i ginie i koniec. Są oczywiście zagrożenia, ich jest mnóstwo, dotyczące czy pracy za biurkiem, pracy umysłowej, czy takiej pracy, którą polskich przepisach ciężko przyporządkować, dlatego że no przykład dajmy na to dentysty jest taki, że przecież to nie jest ani praca robotnicza, ani praca umysłowa, tylko jakby połączenie tych prac. Chodzi mi o to, że ta pozycja podczas pracy, ona jest wymagająca dla ciała. Jest to pozycja często skręcona, jest to pozycja pochylona, czyli bardzo mocno obciążająca tą osobę, która pracę wykonuje. Mało tego, w przypadku prac biurowych, to my mamy obowiązek organizować tę pracę w taki sposób, że po godzinie pracy za biurkiem, patrząc w komputer, powinniśmy mieć te kilka minut przerwy na oderwanie się od tego biurka. Praca biurowa bez komputera jest niemożliwa, nie ma czegoś takiego jak praca bez komputera i ta, bym powiedział właśnie, higiena pracy bardziej. niż to takie twarde bezpieczeństwo jest szczególnie ważne, bo to są zagrożenia, które są bardzo zdradliwe. One występują dopiero po wielu, wielu latach i często są już nieodwracalne, a nie myślimy o nich z tego względu, że nie odczuwamy tego na co dzień. Ten stan naszego zdrowia pogarsza się coraz bardziej. Czy tu się zgadzamy? Czy państwo słuchający nas i pracujący na co dzień, tak jak ja, przy biurku, pamiętają o tym, żeby czasem od niego wstać, zrobić kilka kroków, może jakiś skłon y, i przysiad? No ja niestety, muszę przyznać ze wstydem, że nie zawsze pamiętam, a pan Grzegorz z Krakowa, który dodzwonił się do nas, wstaje nie, od biurka, nie. jeśli spędza przy nim wiele godzin, czy nie pracuje przy biurku? Niestety nie pracuję przy biurku. Jestem pracownikiem ogólnobudowlanym, który nie kupuje kajzerki z małpką. Mm -hmm. Tylko trzeźwo pracuję, skaram się zakładać okulary, tak jak pan poprzednik tu mówił i wie pani co, ale mi się tak przypomniało takie hasło. Kiedyś. Ale czuje pan, że to niesprawiedliwe stereotyp wobec y, całej wielkiej grupy zawodowej y, pracowników budów wszelkich, czy jednak widuje pan takie sytuacje? I, y, y, były takie sytuacje, ogólnie pracuję sam, a, ale takie sytuacje bywały, a, ale patrząc po naszych grupach y, pracowniczych, to w każdym sektorze znajdziemy takie osoby, bo to jest y, choroba. A pan to, to jak, y, jak o, ocenia te szkolenia i te przepisy, których pan, kt, kt, którym pan podlega? Tak? Czy uważa pan, że są rozsądne, czy jednak przesadzone? E, tak, rozsądne są i to rzeczywiście trzeba się naprawdę na własnej skórze nauczyć, e, żeby, żeby je stosować. E, na przykład co pan mówił o cięciu drutu. Ja już też nie włączam szlifierki kątowej, jeżeli nie założę okularów. E, e, ochrona słuchu przede wszystkim, bo słuch ma wpływ na wzrok i to się łączy, wszystko tak jak tu kiedyś. A to rzeczywiście po Macoszemu często te słuchawki ochronne były traktowane. Taka, nie, nie tylko na budowach, często w innych miejscach pracy. Mm -hmm. Bardzo ważny aspekt, bo słuch i wzrok mamy połączone i psujemy słuch, niszczymy też wzrok, ale to doktor by musiał powiedzieć, a nie chłopak z budowy. A wie pani co, a ja takie hasło jeszcze odnośnie tych pań, które pracują w domu. Takie może troszkę nawet wesoło. Było jakieś takie ogłoszenie, pamiętam, za PRL-u, Pamiętaj, że urodziłeś się bez, bez części zapasowych. No i tak... I z tą myślą to... zostawiamy Państwa i słyszymy się za chwilę. 22 i 7 trójek, porozmawiajmy, Radio.pl i nasz trójkowy Facebook czekają na Państwa historie i opowieści o bezpieczeństwie i higienie pracy. Wszystko źle, zatrzymaj wszystkie, zanim zaczną mnie pocieszać sama. To był zespół Lory z piosenką Wszystko Jedno, Wszystko Źle. Państwu nie jest wszystko jedno z tego, co słyszę, rozmawiamy dziś o BHP w naszych miejscach pracy, o tym, czy czują się Państwo bezpiecznie i czy uczą się Państwo, jak o to bezpieczeństwo, ale też o ergonomię, o wygodę w swoich miejscach pracy dbać. Pan Przemysław dzwoni do nas z Krakowa i ma do opowiedzenia historii z branży górniczej. Dzień dobry. Dzień dobry. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy gorąco. Ja zdaniem z takim małym apelem do wszystkich osób, które sprawują w codziennej pracy swoje piecze nad osobami nad podwładnymi. Chodzi tutaj głównie o przemysł ciężki, bo tutaj stąd się wywodzę. Natomiast chodzi też o różnego rodzaju budowy, o których tutaj już mówiliśmy. Ja mam taki apel, żebyśmy w każdej chwili pracy, każdego dnia pracy, wpierw wymagali od siebie, jako kadra zarządcza, menedżerska, tutaj apel do brygadzistów, sztygarów, kierowników wszelkiej maści, żebyśmy to my dawali przykład pracownikom, którymi zarządzamy. Bo ja tak sobie obserwuję sytuację, czy to w zakładach górniczych, czy na budowach, i jak widzę po prostu wyższego szczebla menedżerów, prezesów, kierowników, którzy przyjeżdżają wizytować zakład i wychodzą w przysłowiowych lakierkach, garniturach e, w miejsca niebezpiecznej pracy bez żadnych środków ochrony indywidualnej, no to przysłowiowy nóż w kieszeni się otwiera i później, później my jako kadra zarządcza widzimy takie, takie sytuacje i no i jak my mamy tym pracownikom naszym podległym wytłumaczyć sprawę, że ktoś tu jest ważniejszy, ktoś może tych przepisów nie przestrzegać, ktoś może tego kasku, hełmu, gogli, butów ochronnych nie nosić, a, a oni muszą. Te osoby, które w takiej ciężkiej pracy najczęściej się znajdują. Także ode mnie taki apel, że zanim zaczniemy wymagać od naszych podwładnych wszystkich przepisów, instrukcji, procedur, które oczywiście są bardzo ważne dla bezpieczeństwa, to zaczynajmy każdy dzień w pracy od wymagania od siebie. Także taki Bardzo jest. przyłączamy się do tego e, apelu pana Przemysława. Przykład rzeczywiście e, idzie z góry i to chyba przykład uczy lepiej niż suche wymogi i rzadkie skątynion przecież kontrole. Pan Piotr z Barlinka dołącza do nas. Dzień dobry. Dzień dobry. Pozdrawiam państwa i pozdrawiam wszystkich słuchaczy, od dwudziestu paru lat yy, pracowałem już na wysokościach, byłem też przeszkolony do pracy na wysokości i taka jedna uwaga, yy, stosujemy, stosujemy uprzęże, zabezpieczenia, zabezpieczenia przed upadkiem i tak dalej. Niewiele osób zwraca na to uwagę, że amortyzator musi być skrócony w tym momencie, w którym następuje, następuje upadek. Kaski to jest podstawa każdej, każdej pracy, bez względu na to, czy pracujemy na wysokości, czy... Nie pracujemy na wysokości, zawsze bądźmy w kasku. Bo głowę mamy tylko jedną i trzeba ją chronić. Bardzo dziękuję panie Piotrze, a z nami pan Artur Złodzi. Dzień dobry. Kłaniam się pani redaktor, dzień dobry państwu. Przychodziłem mnóstwo kursów, szkolenia BHP. Na jednym taki starszy jego mąż, który nas uczy, mówi, to tylko i wyłącznie od nas zależy, jak sobie przygotujemy stanowisko pracy i jak będziemy pracować, żeby nam się coś nie stało. Bo gwarantuje nam, że przygotujemy rewelacyjnie, a i tak coś znajdzie, że coś jest nie tak. To u nas, od nas tylko zależy, jak będziemy pracować, czy coś nam się stanie, czy koledze obok, czy, czy komukolwiek. Dziękuję bardzo. I ja dziękuję. Pan Mateusz napisał na naszego maila Radio.pl. pełnię funkcję oddziałowego, społecznego inspektora pracy i niestety na szkoleniach pracownicy śpią. Poziom szkoleń jest słaby, ale jak się wydarzy wypadek, to wtedy jest problem. Pracownicy traktują BHP jako zbędne obciążenie, a nie jak prawo. Szkoda, bo to jest istotna linia w przypadku wszelkich sporów i roszczeń. Mowa chyba o tym, że kiedy wypadek się zdarzy, sprawa trafi do sądu i wówczas pierwsze pytanie to będzie pytanie o przestrzeganie zasad BHP. Pan Dariusz jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo tu mądrze powiedział pan przed chwilą, natomiast ja tylko tak chciałam pani przypomnieć, e, lata temu takie wichury były nad morzem i, i, i dopuszczono młodego człowieka, żeby pracował w tym, w tym dźwigu takim w, w porcie, no i przypomnę, że, że zginął, tak? E, także tam dochodzenie. Historia. Tak, znaczna mm -hmm. historia i to powiem pani, to wtedy te wichury były, a on miał dwadzieścia kilka lat, no i wie pani, zwalił się, rozumie pani o co chodzi, tak? Nie wiem jak to się zakończyło, jeżeli chodzi o, o odszkodowanie, natomiast ja chciałam powiedzieć, powiedzieć, że kiedyś pracowałam w szkole w Warszawie. No może nie będę szkoły wskazywał, taka stara szkoła i pani dyrektor zwróciła mi uwagę, że pomału chodzę po schodach, czyli z góry na dół i odwrotnie. Ja oczywiście nie, nie zbiegałem ze schodów, a potem się dowiedziałem, że w tej samej szkole nauczycielka zbiegała z góry po schodach, bo to takie kamienne, duże schody. Zbiła sobie zęby, było postępowanie ze strony PZ-u i niech pani mi odpowie. Zapłacili od czy nie? Nie wiem, proszę powiedzieć. Nie, nie zapłacili, ponieważ... A czy, czy schody spełniały przepisy i warunki bezpieczeństwa? Już pani mówię, schody były oczywiście zabezpieczone, tylko zarzucono jej, że ona nie powinna biegać po schodach. A no właśnie, czy państwo biegają po schodach, albo czy państwu zdarzyło się, nie daj Boże, coś niedobrego w państwa w waszych miejscach pracy? i 22,7 trójek, porozmawiajmy, małpa Radio.pl i nasz Facebook czeka na państwa historię. Pan Michał z Warszawy. Zadzwonił ze swoją. Dzień dobry. Tak, ja tutaj właśnie słucham audycji i właśnie słyszę, że dużo tutaj bardzo osób dzwoni z takich zawodów fizycznych, ciężkich, też właśnie tutaj górnicy, hutnicy, budowlańcy, ogromny szacunek dla tych ludzi, ale pomyślałem też, że można dodać coś też z branży artystycznej, bo ja osobiście jestem aktorem i być może u nas nie ma Prawda, kasków ochronnych czy okularów, ale mam wrażenie, że te zasady BHP często są naginane właśnie. No są niektórzy tacy twórcy, reżyserzy, którzy mają przeświadczenie, że, że sztuka jest najważniejsza, a bezpieczeństwo jest dopiero na drugim e, miejscu i tutaj też taki apel i ogromny szacunek dla reżyserów, którzy stawiają dobro aktorów i, i całej ekipy na pierwszym miejscu, a dopiero e, dalej jest ten, że tak powiem, jakiś e, wyraz artystyczny. Bardzo dziękujemy za ten telefon panie Michale i też apelujemy do wszystkich, e, którzy pracują z ludźmi, żeby to ich bezpieczeństwo stawiali zawsze na pierwszym miejscu. Pan Wojciech z Mazowieckiego dołącza do naszej rozmowy. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Ja chciałem powiedzieć, że pracuję w dużej firmie produkcyjnej, gdzie generalnie PHP no, jest ogólnie przyjęte na wysokim poziomie, mamy bardzo dużo maszyn najróżniejszych, ja powiem, mam ech, bardzo dużo różnych uprawnień, że tak powiem, dozorowych, nadzorowych i tak dalej, ale chciałem powiedzieć o takiej bardzo dziwnej tendencji, która zaczyna się w takich firmach pojawić. Bar że... Tak? mniejsze incydenty, które by można było uznać za potencjalnie wypadkowe albo nawet tylko niebezpieczne, że powiedzmy kierownictwo tego pierwszego stopnia starają się bagatelizować w ogóle. Najlepiej to nie, dobra, nic się nie stało, to nie mówimy o tym, przecież nic się nie stało. Mm. A według mnie to prowadzi do tego, że jak coś się stanie, to będzie już to no, niestety ciężki wypadek A I będzie niestety za późno. Bardzo dziękujemy Panie Wojciechu, a wró udało się wrócić do nas Panu Arkadiuszowi z Łodzi, który wprost z budowy do nas y, dzwoni, żeby no, z y, tak zwanego pola witwy, czy walki codziennej, a, a, powiedzieć jak to wygląda u Pana. Słuchamy. No dzień dobry, ja w tej chwili ja właśnie z budowy tutaj byłem. <grym>, Audytować jedną firmę pod wykonawstwo, bo robią, robią fotowoltaikę na dachu. No w naszej branży OZE wygląda to tragicznie. Ojej, jak Powiem tak. tak. Tak, to znaczy się i duże średnie firmy dbają o to bezpieczeństwo, gdzie mają wszelki, mają zabezpieczenia. Także zapinają się, jest to, jest to na takim jakimś dobrym poziomie. Natomiast wszystkie małe, te takie małe firmy, małe brygady, już nie wspomnę o tym nawet, że nie zakładają kasków, tak? Jest to no igranie tak naprawdę z, ze zdrowiem, i ze śmiercią tak naprawdę. I, i, I też no, niby ktoś tam jest, dozoruje i jest to jakiś tam kierownik, którego praktycznie też czasami nie ma. No wygląda to strasznie. Jak ktoś kiedyś widział panów biegających po dachach o nachyleniu nawet 60 stopni bez żadnych zabezpieczeń, bez kasków na wysokości 12 metrów, no to no wygląda to kiepsko. Tak. Dziękujemy bardzo Panie Arkadiuszu i yy, życzymy bezpiecznej pracy. Pani Marta napisała do nas maila o przestrzeganiu BHP w ogromnym magazynie e-commerce, w którym pracuję. Sama jestem retuszerką zdjęć produktowych 8 godzin przed komputerem. Nie ma mowy o wstawaniu raz na godzinę, mimo że BHP zaleca. Niestety pracujemy z wyśrubowaną normą dzienną, zwyczajnie w większość dni nie ma czasu nawet na wizytę w łazience. Mamy też wielką część magazynową, przyjęcie towaru, pakownie i tak Proszę mi wierzyć, w każdej grupie znajdzie się ten mądrzejszy, który uważa, że skoro ma tak zwany bezpieczny nóż do cięcia kartonu, to już nie musi mieć na dłoniach rękawiczek antyprzecięciowych. Przykłady można mnożyć, napisała pani Marta. A my wracamy po raz ostatni do naszego eksperta do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy Macieja Szmyta, który też ma dla Państwa swoje apele. Często wysiłek psychiczny. Wysiłek psychiczny, który występuje ze względu na to, że mamy napięte terminy, ten, ten czas wykonania pracy jest coraz krótszy, te zadania są coraz bardziej złożone, wymagania stają się coraz większe i no, nie zawsze radzimy sobie z, z podołaniem tym zadaniom, więc te takie... Nazwałbym miękkie zagrożenia, choć nie lubię tego nazewnictwa, które nie występują tu i teraz, ale odkładają się w czasie i są równie ważne i stwarzają takie samo zagrożenie jak, jak zagrożenia pochodzące od maszyn, one są dzisiaj coraz bardziej istotne i są przedmiotem wielu badań i wielu akcji, które są organizowane np. przez Centralny Instytut Ochrony Pracy, Państwową Inspekcję Pracy. Tylko, że te akcje nie przyniosą nic, dopóki my nie zrozumiemy, że no, musimy przyjmować inne postawy. Inne postawy wobec siebie, nie wobec biurka i, i komputera, oczywiście, tylko no, zadbać o to, samemu o ten komfort fizyczny poprzez przerywanie tej pracy, zmianę organizacji pracy, tak żeby jak najdłużej zachować swoje zdrowie. No jeżeli chodzi o zmiany prawne, to ja nie oczekiwałbym zbyt dużo. Nie dlatego, że te zmiany prawne będą złe, tylko one nie dogonią świata po prostu. Rozporządzenie, które zostanie wprowadzone raz na kilka lat, ono nie nadąża za, za światem. Ja apelowałbym o jedno, żeby chodząc na te szkolenia bezpieczeństwa i higieny pracy, ja też się muszę raz na pięć lat szkolić, mimo że, że szkolę innych i, i przekazuję tę wiedzę z zakresu BHP to oprócz tego, że musimy zacisnąć często zęby, to warto pomyśleć, po co jest to BHP i komu ono jest potrzebne. No, to jest po to, żebyśmy w jako takim zdrowiu dociągnęli do tej emerytury, a dziś często nawet w trakcie tej emer emerytury dalej wykonywali czynności zawodowe. Raczej nie. Raczej tak. Raczej nie, raczej tak. Czy przestrzegają państwo przepisów BHP w swoich miejscach pracy, czy tylko udają, żeby żeby wyglądało dobrze w papierach. Pan Artur na naszym Facebooku napisał Największą zgubą w pracy jest pośpiech, bo już, bo na raz. No trudno się z tym nie zgodzić, że często to właśnie pośpiech y, bywa przyczyną bardzo groźnych sytuacji, wypadków i oby ich jak najmniej. Spieszmy się powoli. Pan Marek z Kaszub dzwoni i opowie nam swoją historię o BHP. Dzień dobry. A dzień dobry, witam, Marek z Kaszub. Ja powiem tak, co do BHP, jak się miało 20 lat, no to nie ukrywam się, śmiałem z tego. Ale takie trzy przypadki z życia nauczyły mnie, że to jednak warto przestrzegać i uczyć się na cudzych błędach niż na swoich. To jeszcze pani powiedział, że nie ma części zamiennych, jest to prawda. No przypadek z korporacji dużej uczono nas, żeby parkować tyłem, czyli prosto do wyjazdu. No i mówiłem, pomyślałem sobie, a głupota, ale któregoś razu wychodząc z ciężarówki, zaparkowałem oczywiście, tak jak nas uczono, miałem dziecko przed sobą na małym rowerku, wielka ciężarówka, wiadomo, co by było, gdybym rzucił wsteczny i byłoby po dziecku. I tragedia gotowa. Och, zmroziła mnie ta opowieść. No powiem szczerze, jak za każdym razem sobie to przypomnę, to, to dziękuję za te BHP i za to, że szef zawsze tam... Krzyczał Marek, odwrotnie parkuje. A ja panu wyjazdu. bardzo dziękuję za tę historię. Pan Jacek Skielc, z, z kolei chciał opowiedzieć o tym e, ostatnim członie naszego skrótu, czyli o higienie pracy, o ergonomii, o tym niezwykle też ważnym aspekcie, zwłaszcza dla tych osób, które nie wykonują pracy fizycznej, a tak zwaną e, umysłową. Słuchamy, panie Jacku. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałbym zwrócić uwagę na aspekt odpoczynku, czyli nie tylko ochrony fizycznej naszego ciała, okulary, nauszniki i wszystkie inne kaski. Myślę, że też odpoczynek jako taki element, który hmm, powinniśmy to wprowadzić, ponieważ zmęczenie czy to kierowcy, czy to lekarza, chirurga, czy każdego innego Bywa, no niestety, ale mm, tragiczne w skutkach. Także zachęcam do tego, żeby również odpoczynek i taka anegdotka, dzwoni facet do swojego szefa rano i mówi szefie, przepraszam, nie przyjdę dzisiaj do pracy. Szef mówi, nie ma sprawy, rozumiem, źle się czujesz. Nie, nie, szefie, chodzi o to, że się właśnie dobrze czuję i nie chcę sobie tego schrzanić. Odpoczywajmy. Odpoczywajmy. Bardzo dziękuję, panie Jacku. I witam panią Annę z Krosna, która jest inżynierką budowlaną z 40-letnim yy, stażem. Inżynierką czy inżynierem, jak pani woli być przedstawiana? Dzień dobry. Ja wolę zdecydowanie inżynierem. Okej, okay. pani Anno, proszę jestem... powiedzieć o pani wieloletnich doświadczeniach z pracy tak, na tak, budowie. Jest... Jak to wygląda? One są wieloletnie i one były, zaczynały się od pracy na budowie, gdzie byłam majstrem, poprzez potem pracę w pracowni projektowej, do dzisiaj projektuję, do dzisiaj wykonuję, wykonuję różne analizy, orzeczenia, Było, był już również długi epizod, długi epizod, fajnie to brzmi, pracy przy prawie budowlanym, czy prawie budowlanym. To się pani przygadaniu... naoglądała, naczytała, nasłuchała i jaką, no jaką mądrość e, dla nas ma pani z tego płynącą? Jest jedna taka, musimy uważać i e, nie pomogą wszelkie kursy, z których należy korzystać, dopóki sami nie będziemy przekonani do tego. Najgorzej, e, kiedy pojawia się śmierć, bo tej śmierci niestety e, żadne odszkodowanie nie jest w stanie pokryć, prawda? Także e, dlatego tak bardzo ważne jest e, stosowanie tych zasad e, bez względu jaką pracę się wykonuje. E, bardzo dziękujemy i ostatnie dwa głosy idą do Pana Piotra i Pawła. Pan Piotr z zachodniej Polski do nas dzwoni skąd dokładnie? E, dzień dobry, to są subica świetka, granica z Niemcami. I jak to wygląda na Zachodzie? Bez zmian, czy jednak są zmiany Na Powiem Pani tak, dziki zachód. Może tak to będzie Dlaczego? Pracować. A już mówię. Pracuję, będę pracować jeszcze trzy dni ostatnie, bo szczęśliwie złożyłem wypowiedzenie i żegnam się z tym światem, znaczy z tym światem pracy. Otóż jestem, będę już byłym kierownikiem maini na terenie takiego parkingu dla ciężarówek. Tam jest jeszcze stacja paliw i restauracja. I zaraz powiem, dlaczego jeszcze restauracji wspomniałem. Otóż jako kierownik odpowiadam za rozrabianie kwasu, szamponu do mycia tych ciężarówek. Na beczkach z kwasem są informacje o tym, że wrący, że zagraża życiu, zdrowiu. Na szamponie to samo. E, nie e, otrzymałem nigdy od właścicieli firmy e, okularów ochronnych, odzieży ochronnej, maseczek ochronnych, przepraszam, maseczka ochronna była, ale taka niebieska, co w trakcie pandemii nam wciskano, takie cieniutkie, przed niczym chroniące. E, na nasze prośby, bo też inni pracownicy prosili, e, padało zdanie zawsze: no trzeba uważać. No, no, trzeba uważać, nic więcej. E, Chłopaki, którzy pomocne. mają te ciężarówki. Też, żadnych okularów ochronnych przy tym kwasie, nieraz im prysnął w oko, dwóch wylądował w szpitalu, już nie wspomnę o tym, że trzy czwarte z nich bez umowy pracuje na czarno. Idziemy dalej. Dlaczego restauracja? Gdy ma się pojawić kontrola sanepidu, właściciele wiedzą tydzień wcześniej, potem przyjeżdżają panie z sanepidu, jest hi, hi, hi, ha, ha, ha ciasteczko, kawa, kontrola zaliczona. U nas inspekcja pracy też tydzień wcześniej, hi, hi, hi ha, ha, ha, kontrola zaliczona. Teraz na terenie tego, tego naszego kompleksu był biurowiec, jak się okazało, patrzę, to był hotel. My myśleliśmy, że to jest hotel dla pracowników. Okazało się, że w dokumentach jest, że to jest biurowiec, teraz ma być kontrola i uwaga, jak u Barei jest pozorowany remont biurowca, e, za parę dni ma przyjechać kontrola po majówce. Po kontroli znów wraca sytuacja taka, że to będzie hotel. Bardzo dziękujemy panu Piotrowi ze Słubic i witamy pana Pawła z Radomia z ostatnim dosłownie głosem. Pan jest kierowcą Tira i to rzeczywiście jest ważna kwestia w pana zawodzie. Tak jest. Dzień dobry, koniem się wszystkim. Króciutko prosimy na koniec. Ja tylko chciałem z podzielić, jak to wygląda z perspektywy kierowcy. W dzisiejszych e, firmach e, praktycznie bardzo duży nacisk jest kładziony na e, bezpieczeństwo i widoczność tego kierowcy. kamizelka odblaskowa, de buty e, z mnowskami e, zabezpieczającymi, ewentualnie kask, gogle. E, czasami w niektórych miejscach jest do przesady, gdzie ten kierowca jest aż musi tylko do biura się pojawić w kasku, to same dokumenty, bo ta firma dekuje sama na siebie odpowiedzialność za załadunków. Ale też są elementy kierowcy, którzy po prostu no, powinni mieć minimum rozstropności i przewidzieć takie sytuacje, chociażby nie tak dawno spotkałem się z przypadkiem w hucie starowej woli, kierowcy, który szedł w japonkach i w krótkich spodenkach. O nie, na... nawet nie chcę o tym słyszeć. Panie Pawle, bardzo dziękuję za ten telefon i wszystkim Państwu, którzy dziś dzwonili do nas, żeby rozmawiać o BHP. Pytanie nie powinno, więc chyba brzmi czy znamy przepisy, ale czy naprawdę traktujemy je serio wtedy, kiedy nikt nie patrzy. Dziękuję Państwu za dziś i do usłyszenia jutro. Do reklamy. To co, Marian? Rowery?